podcastu RealPolish.pl Cześć, witajcie. Jak się macie? Już po długim weekendzie, już cały tydzień chodziliśmy do pracy, niektórzy może jeszcze do szkoły. Witam Was bardzo serdecznie. Na pewno zauważyliście zmiany na stronie realpolis.pl Mam nadzieję, że te zmiany Wam się podobają i że wyszło wszystko na lepsze. Chciałem, żeby strona działała dobrze na iPadach, na iPhoneach i myślę, że udało mi się to zrobić. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta wersja strony ripolis.pl i mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze z tej strony korzystało. Jeśli coś by nie działało, jeśli zauważycie jakieś błędy, proszę piszcie do mnie, postaram się wszystko naprawić. Chcę, żebyście byli zadowoleni z tej strony, żebyście z przyjemnością korzystali z moich podcastów, korzystali z moich kursów, żebyście jak najszybciej mogli nauczyć się języka polskiego. Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej, coraz więcej osób odważa się pisać komentarze, niektórzy nawet przysyłają swoje nagrania. Cieszę się bardzo, bo bardzo lubię słuchać waszych nagrań. Cieszę się, że mogę wam pomagać i kiedy słyszę wasze nagrania, to widzę jak dużo pracy włożyliście w to, bo naprawdę świetnie mówicie po polsku. Bardzo mnie to cieszy i sprawia mi wielką przyjemność, gdy przysyłacie do mnie nagrania, gdy mogę posłuchać tego, jak mówicie po polsku. To bardzo miłe dla mnie, że ktoś uczy się mojego języka ojczystego. To niesamowite uczucie, że ktoś chce nauczyć się mojego języka. To Naprawdę bardzo przyjemne i kiedy słyszę was, gdy mówicie po polsku, gdy chcecie uczyć się polskiego, gdy mówicie do mnie po polsku, to sprawia mi wielką, wielką przyjemność. Dziękuję wam za wasze nagrania. Nie bójcie się, przysyłajcie swoje nagrania, nie bójcie się błędów, nie, nie bójcie się że macie złą wymowę, to wszystko nie ma znaczenia. Przecież dopiero się uczycie. Ja to rozumiem i każdy, kto słucha tych nagrań, również to rozumie. Ale takie nagrania są dla was bardzo przydatne, ponieważ pozwalają wam przełamać pewne opory, przełamać się i zacząć w końcu mówić. A przecież po to Wszyscy uczymy się tutaj polskiego, żeby komunikować się, żeby rozmawiać ze sobą. Kiedy pomyślę, że już ponad tysiąc osób lubi mnie na Facebooku, lubi to, co robię, tak wiele osób przysyła do mnie podziękowania za moje kursy, za moje podcasty. Kiedy pomyślę o tym wszystkim, gdy zaczynałem, kiedy pierwszy dzień Moja strona była w internecie. Chyba nikt o niej wtedy nie wiedział i ja myślałem, po co ty to robisz? Przecież nie jesteś ani nauczycielem polskiego. Nikt nie będzie chciał tego słuchać. To nie ma sensu. Jednak odważyłem się i zrobiłem tą stronę, z czego dzisiaj bardzo się cieszę. Kiedy dzisiaj pomyślę o tym, to utwierdza mnie to w przekonaniu, że osiągnięcie sukcesu, nasz sukces, zależy głównie od tego, co myślimy, nie od tego, co umiemy. Nasz sukces zależy od tego, co myślimy, jaką mamy psychikę. Pamiętam, kiedy miałem zamiar założyć swoją stronę, oglądałem różne filmiki, jak wyglądają lekcje innych nauczycieli, jak wyglądają lekcje angielskiego, bo wtedy uczyłem się bardzo chętnie angielskiego. Oglądałem te wszystkie filmiki i myślałem sobie, ja nie potrafię tak, ja nie umiem tak mówić do ludzi, Jestem trochę zamknięty w sobie Poza tym Nie wiem jak założyć stronę w internecie Nie znam się na internecie Nie mam o tym pojęcia I kiedy oglądałem te wszystkie filmiki Zauważyłem, że Tam są różni ludzie Z różnych krajów Wszyscy oni osiągnęli sukces Wszyscy mieli fajne Programy na YouTube, fajne filmiki, fajne audycje. Byli tam wszyscy. Mężczyźni, kobiety. Pomyślałem wtedy, jak oni to robią. Jak ludzie osiągają sukces. Kiedy teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że różnica między ludźmi, którzy osiągają sukces i ludźmi, którzy nie osiągają sukcesu. Ta różnica jest w podejściu do tego, jak ci ludzie myślą o stworzeniu czegoś nowego, albo jak myślą o zrealizowaniu swojego planu. Tak. Jak ludzie myślą, jak mogą zrealizować swoje plany. Kiedy ludzie mają swoje plany, wszyscy mamy jakieś plany. Ludzie, którzy nie osiągają sukcesu, gdy myślą o swoich planach, gdy mają jakieś marzenie, ci ludzie mają, mają bardzo wiele ograniczeń w sobie. Ludzie często mówią, ja nie wiem jak to zrobić, nie mam o tym pojęcia i wtedy zatrzymują się. Albo mówią Ja nie mam tego, ja nie mam tamtego Potrzebuję tego Albo tamtego, a nie mam tego Więc zatrzymuję się Albo Ja nie lubię tych ludzi, ja nie lubię z nimi pracować Ja nie chcę tego I wtedy zatrzymują się Ludzie, którzy osiągają sukces Myślą inaczej oni też mają marzenia. Wszyscy mamy marzenia. Ja mam marzenia. Wy macie marzenia. Wszyscy mamy marzenia. Ale ludzie, którzy osiągają sukces, myślą trochę inaczej. Wszyscy chcemy osiągnąć sukces. Chcemy być zdrowi. Chcemy mieć dużo pieniędzy. Chcemy mieć dużo wolnego czasu. Och, jak ja chciałbym mieć dużo wolnego czasu. Wszyscy chcemy... Osiągnąć sukces Ludzie, którzy osiągają sukces Myślą tak Ja nie umiem tego Ale wtedy nie zatrzymują się Nie przerywają Tylko myślą sobie hmm, Ja nie umiem tego W takim razie muszę się tego nauczyć Okej? Okay? W takim razie Muszę dowiedzieć się, jak to zrobić. Ludzie, którzy osiągają sukces, dochodzą do swoich limitów, do swoich ograniczeń i wtedy starają się pokonać tę barierę. Starają się nauczyć się czegoś więcej. Przejść przez to. Zamiast mówić, ja nie mam tego, ja nie mam tamtego, myślą, okej. Okay, moim zadaniem jest zbudować to, zdobyć to. Tak? Tak mi się wydaje. Starają się pokonać te bariery. Zamiast myśleć, ja nie lubię tego, nie lubię tamtego, starają się Pokonać siebie i spróbować zrobić coś, żeby osiągnąć cel, żeby stać się człowiekiem, który może zrobić to, czego pragnie. Kiedy zaczynałem swoją stronę, nie miałem żadnego doświadczenia. Nie miałem przedtem dziesięciu innych stron. To była moja Pierwsza strona w internecie. Nie miałem żadnych nowych możliwości. Od dawna był przecież już internet, ludzie robili strony internetowe. To co zmieniło się we mnie, to sposób myślenia. Przedtem mówiłem, ja nie wiem jak zbudować stronę internetową. Ja nie wiem jak robi się strony internetowe. W końcu pomyślałem: Musisz to zrobić, naucz się tego. Spędziłem godziny, godziny w internecie, dni, tygodnie. I powoli, powoli uczyłem się, próbowałem, robiłem. Pomyślałem: Nikt nie wie, kim jestem, nie mam żadnej listy ludzi. Kto będzie chciał uczyć się ze mną polskiego? To niemożliwe. Na szczęście nie poddałem się. Pomyślałem, zbuduj listę ludzi. Zgromadź ludzi. Zrób coś dobrego. Ludzie poznają, że to jest dobre. Że to jest przydatne dla nich. Ludzie przyjdą wtedy do Ciebie. Ludzie zaczną słuchać Twoich podcastów. Zaczną... Słuchać twoich kursów Zrób coś dobrego A ludzie podziękują ci za to Pamiętam Myślałem sobie Nie, ale ja nie lubię mówić do mikrofonu Ja boję się tego To będzie śmieszne Ludzie będą się z tego śmiali Nie lubię tego Nie chcę tego robić ja nie jestem jednym z tych ludzi, którzy umieszczają swoje filmiki na YouTube, którzy robią te fajne podcasty. I wtedy pomyślałem, musisz stać się lepszy w robieniu podcastów. Musisz zacząć mówić do mikrofonu, musisz przełamać się, nie możesz się bać. Na początku będzie ciężko, ale później będzie coraz łatwiej. Musisz się zmienić, jeśli chcesz dać ludziom coś dobrego. Musisz pracować nad sobą. Musisz zdobyć więcej pewności siebie. Musisz zacząć mówić do ludzi. Nie możesz czekać na nie wiadomo co. To wszystko nie zrobi się samo. Musisz pracować nad sobą. Musisz się uczyć. Musisz się rozwijać. Jeśli będziesz tylko siedział i marzył, wtedy nic się nie stanie. Wtedy będziesz nadal w tym samym punkcie. Możemy czekać, aż samo coś zmieni się w naszym życiu albo samemu starać się coś zmienić. Możemy Powiedzieć sobie Okej, okay, dzisiaj zaczynam nowe życie Dzisiaj zaczynam uczyć się nowych rzeczy Dzisiaj staję się nowym, lepszym ja Nie ma na co czekać Trzeba zacząć już dziś Jeśli chcecie być w czymś lepsi Zacznijcie już teraz Zacznijcie od razu nie ma na co czekać Nie musicie dostać na to pozwolenia Albo nie musicie Usłyszeć jakiegoś głosu Okej, okay, możesz być lepszy Możesz się tego nauczyć Nie, nie potrzebujemy tego Po prostu To wszystko jest w naszej głowie Po prostu Sami musimy podjąć Te decyzje Sami musimy wziąć Odpowiedzialność Za to co robimy to jest najważniejsze Odpowiedzialność za to, co robimy Jeśli marzycie o czymś Jeśli chcecie coś osiągnąć Zacznijcie robić coś W tym kierunku już teraz W tej chwili Jeśli nie wiecie jak zacząć Nie wiecie jak to zrobić Okej okay. Nie mówcie Okej, okay, nie wiem jak to zrobić Więc nie będę tego robił nie będę tego robiła Nie, wtedy weźcie kalendarz Ustalcie terminy I pomyślcie, co mogę zrobić Żeby osiągnąć swój cel Małymi krokami Pomyślcie, co zrobię jutro Co zrobię pojutrze Co zrobię za tydzień Czego się muszę nauczyć Żeby osiągnąć swój cel Co muszę zrobić jak muszę się rozwijać? Niektórzy nie robią nic, ponieważ boją się. Strach. Po polsku mówimy, strach ma wielkie oczy. Boimy się niektórych rzeczy. To, że się boimy, powstrzymuje nas często przed działaniem. Czego tak naprawdę się boimy? Przecież w dzisiejszych czasach nie żyjemy w jakiejś dżungli, gdzie co chwilę może wyskoczyć na nas dzikie zwierzę albo no nie wiem co. Czego tak naprawdę się boimy? Czego się obawiamy? Większość z naszych obaw, z naszych strachów siedzi w naszej głowie. Sami je tworzymy. Często używamy słowa strach albo tego, że się czegoś obawiamy jako wymówkę, żeby czegoś nie zrobić. Jako usprawiedliwienie, bo nie chce nam się. Wtedy udajemy, że boimy się tego. Udajemy sami przed sobą. Ja... Kiedy zaczynałem robić podcasty, bałem się mówić do mikrofonu No jak ja się bałem Ale na szczęście się przełamałem Teraz mówię bez żadnego strachu, bez żadnej obawy Większość naszych strachów, naszych obaw, jeśli pomyślimy o nich Z łatwością możemy je pokonać Z łatwością możemy pozbyć się tych obaw Czego tak naprawdę się boimy? Czego tak naprawdę się obawiamy? Co to naprawdę jest? Czego? Czego tak naprawdę się boimy? Im bardziej coś poznamy, im bardziej coś zrozumiemy, tym mniej się tego boimy. Zauważcie, jeśli umiemy coś robić, jeśli pracujemy nad sobą i nauczymy się czegoś, Wtedy przestajemy się tego bać Jeśli pomyślimy o tym, czego się boimy To w rzeczywistości są to trzy podstawowe rzeczy Trzy rzeczy, które sprawiają nam przykrość Które sprawiają nam ból I tego się obawiamy To są trzy rzeczy Zauważcie Po pierwsze boimy się utraty czegoś jeśli zmieniamy nasze życie, jeśli coś zmienia się wokół nas To wydaje nam się, że coś tracimy I wtedy jest nam przykro i tego się obawiamy Kiedy zmieniamy nasze życie, kiedy dzieje się coś wielkiego w naszym życiu Wtedy boimy się, że stracimy pracę, że stracimy pieniądze, że stracimy miłość Boimy się, że coś utracimy, że coś przestanie być takie, jak było kiedyś. Ludzie czasami nienawidzą swojej pracy, ale codziennie do niej przychodzą. Boją się ją zmienić, bo boją się, że utracą to, co mają. Chociaż nie lubią tego, to boją się to zmienić, bo boją się, że... Utracą nawet to, czego nie lubią Ludzie chcą rzucić palenie Wiedzą, że palenie jest niedobre dla nich Ale boją się to zrobić Nie chcą utracić pewnego spokoju Kiedy zapalają sobie papierosa Mają chwilę czasu dla siebie Boją się to stracić Dlatego nie rzucają palenia hm. Albo ludzie chcą stracić kilka kilogramów, chcą schudnąć I myślą sobie, o nie, nie zmienię diety, bo ja stracę to, co tak bardzo lubię Nie będę mógł jeść czekolady, a ja uwielbiam czekoladę Nie zmienię diety, wolę być gruby Okej? Okay? Boimy się stracić to, co już mamy jeśli popatrzymy na to z większej odległości, jeśli pomyślimy o tym, co osiągniemy w dłuższym wymiarze czasu, jeśli nie zjemy czekoladki dzisiaj, nie zjemy czekoladki jutro, za miesiąc poczujemy się lepiej, będziemy mieli więcej energii, schudniemy trochę, okej? Okay? Stracimy coś, ale zyskamy jeszcze więcej. Jeśli boimy się coś utracić, lepiej o tym nie myśleć. Lepiej myśleć o tym, co możemy zyskać. Myślcie o tym, co możecie zyskać, zamiast o tym, co możecie stracić. Kiedy zrozumiemy, skąd bierze się ten strach i zaczniemy koncentrować się nie na tym, co możemy stracić, ale na tym, co możemy zyskać, Wtedy przestajemy się bać. Prawda? Tak to jest. Druga rzecz, której się boimy, której się obawiamy, to to, że będzie ciężko, że przeprowadzenie zmian, że zmiany będą trudne, że to będzie trudne do zrobienia. Nie wiemy, jak coś zrobić, nie wiemy, czy to się uda, będzie to wymagało dużo pracy? Boimy się tego. Cały ten proces zmian przeraża nas. Bardzo obawiamy się tego, że nie damy rady, że będziemy musieli ciężko pracować. Więc wolimy nic nie zmieniać. Jeśli ktoś pali, to nie myśli o tym, że Wkrótce czy za jakiś czas będzie uwolniony od nałogu, nie będzie musiał palić, nie będzie musiał kupować papierosów, będzie zdrowszy. Zamiast tego myśli o tym, że trudno będzie pozbyć się nałogu, że będzie odczuwał ból, może fizyczny, będzie odczuwał ból psychiczny, będzie chciał palić i będzie musiał sobie tego odmawiać. O tym myślimy. Tego się boimy. To samo jest z ludźmi, którzy zaczynają dietę. Myślą sobie ojej, będę musiał znaleźć nowe sklepy z żywnością, która jest zdrowa. Będę musiał jeść o odpowiednich godzinach. Odpowiednie rzeczy. Nie, nie, nie. Lepiej Wolę nie zmieniać nic. Muszę nauczyć się gotować nowych rzeczy. Tak, zmiany to trudna rzecz. Boję się zmian. Boimy się zmian. A może nawet będę musiał chodzić na siłownię. Albo biegać. O oh no! To musi być straszne. Wolę nic nie zmieniać. Jednak... Częścią sukcesu jest nauczenie się, jak patrzeć na ten proces, na ten trudny proces zmian z przyjemnością. Jak czerpać z tego radość. Czerpać radość z tego, że możemy pokonać ten trudny czas. Możemy sami pokonać ten trudny proces zmian. Tak, to może być trudne Ale przejście przez to wszystko Spowoduje, że będę lepszy Że będę więcej wiedział Więcej się nauczę Dzięki temu Następny proces zmian Następne zmiany Będą o wiele łatwiejsze Dzięki temu Będę miał lepsze życie Jeśli tak zaczniemy myśleć Zamiast bać się Zamiast bać się ciężkiej pracy, jeśli polubimy to, jeśli to będzie nas motywować do zmian, wtedy o wiele łatwiej będzie podjąć decyzję, o wiele łatwiej będzie zmieniać nasze życie. Trzecia rzecz, której tak bardzo się boimy, to to, czy te wszystkie zmiany, czy to wszystko, co straciliśmy, będzie... Warte tego, co zyskamy Czy to, co dostaniemy w zamian Będzie lepsze od tego, co utraciliśmy I czy będzie warte całej tej pracy Którą włożyliśmy w to Całego naszego wysiłku Czy ten wysiłek nie pójdzie na marne Co będzie, jeśli Rozpocznę to wszystko robić, rzucę starą pracę, włożę wiele wysiłku w moją nową firmę i nie uda mi się Co wtedy będzie? Co będzie, jeśli ta cała praca, ten cały wysiłek pójdzie na marne? Siedzimy i myślimy co będzie, jeśli się nie uda? Co będzie, jeśli będzie jeszcze gorzej? Jeśli zaczniemy tak myśleć, wtedy nic nie zmienimy. Zamiast tego musimy myśleć o rzeczach pozytywnych. Zamiast myśleć o tym, co może zdarzyć się złego, musimy myśleć o rzeczach dobrych, o rzeczach pozytywnych. Jeśli będziemy myśleć o tym, co zyskamy, czego się nauczymy, co sprawi, że będziemy szczęśliwsi, wtedy o wiele łatwiej będzie nam zapoczątkować zmiany. Będzie nam o wiele łatwiej pokonać strach. Jeśli rzucę palenie, jeśli pozbędę się tego nałogu, Wtedy poczuję się o wiele lepiej Wtedy będę mógł robić to, co chcę Nie będę musiał kupować tych papierosów Jeśli rzucę trochę wagi Poczuję się lepiej, będę lżejszy Będę miał więcej energii Jeśli nauczę się nowego języka Co nie jest łatwe Będę musiał poświęcić dużo czasu Będę musiał dużo słuchać Ale... Później będę mógł rozmawiać z ludźmi, będę mógł się komunikować, będzie mi przyjemnie, będę czuł się wspaniale. Gdy koncentrujemy się na tych wszystkich obawach, obawach przed zmianami, obawach przed ciężką pracą, obawach przed tym, czy uda nam się osiągnąć sukces, wtedy... Nasze ciało, nasz mózg zaczyna bać się I rzeczywiście przestajemy w ogóle zaczynać coś nowego Jeśli macie jakieś marzenia, jeśli chcecie coś osiągnąć Nie bójcie się sięgać po to Zróbcie coś już teraz w tym kierunku Nie bójcie się tego jeśli chcecie zacząć mówić po polsku, zacznijcie mówić. Nie bójcie się mówić. Pokonajcie strach, a poczujecie się o wiele silniejsi, o wiele mocniejsi. Jestem tego pewien. Wiem to po sobie. Kiedyś bardzo bałem się mówić do mikrofonu. Bałem się Nagrywać na kamerę Nienawidziłem swojego głosu Kiedy usłyszałem swój głos Wydawał mi się okropny Wszyscy to mamy Wszyscy inaczej słyszymy swój głos Ale po pewnym czasie przyzwyczajimy się do tego Jeśli ja słyszę teraz swój głos Nagrany Wiem, że to ja Wiem, że to jest mój głos I już mnie ten dźwięk nie dziwi Wiem, że tak słyszą mnie inni Polecam wam Sięgajcie po swoje marzenia Nie bójcie się zmian Nie bójcie się rozwijać Nie bójcie się uczyć To tyle na dzisiaj To tyle na dzisiaj Moich myśli na temat strachu Na temat sukcesu Na temat rozwoju jeśli zgadzacie się ze mną albo jeśli nie zgadzacie się ze mną, napiszcie w komentarzu. Napiszcie coś po polsku. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Napiszcie, czy podoba wam się nowa strona. Jeśli macie jakieś uwagi, piszcie do mnie. Komentujcie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was również na następne podcasty. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Trzymajcie się. Miłego tygodnia. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.